Ludzie nie szanują jedzenia. Zobaczcie ile tego wszystkiego się marnuje. Założę się, że każdy z was nieraz spotykał w swojej lodówce przeterminowany prowiant, który następnie wyrzucał. Strasznie tego nie lubię. A już najbardziej to nie lubię, kiedy marnuje się mnóstwo, mnóstwo dobrego, zjadliwego mięsa na waszych skrzynkach e-mailowych. Wejdźcie w zakładkę spam i zobaczycie ileż dobrodziejstwa tam marnujecie. Czy kiedykolwiek ktoś z was połasił się, żeby wejść do tego katalogu i przeczytać co też tam za dobrodziejstwa macie? No, ja wiedziałem o tym. Ja wiedziałem, że tak właśnie marnujecie cenne informacje. Powiem wam, że ja do dzisiaj również tak marnowałem. Wiele e-maili od różnych serwisów, na które czekałem od wielu ludzi, przepadło mi w dziurze spamowej. Od teraz już wiem, że muszę sprawdzać ją, i badać jak Stephen Hawking Wszechświat i powiem wam, że dzięki temu można sporo zyskać ponieważ mogą trafić się niewiarygodne kąski co też trafiło się mnie Ha! Żaden portal rozrywkowy ani kabaret czy też komedia nie jest w stanie dać ci tyle co Michel Asomba, który pisząc z konta e-mailowego yahoo Zaproponował mi coś niewiarygodnego, wspaniałego, cudownego, niespodziewanego, coś, coś, coś nie do opisania. Ha, a jak on to zrobił? To są zupełne wyżyny sztuki. Tak więc spróbuję wam teraz to przeczytać i myślę, że jak usłyszycie to, to uznacie, że jest niesamowitym artystą, takim kabareciarzem, stand być może humorystą. Jeżeli macie jakąś wiadomość w Waszych skrzynkach od Michela Somba, to spróbujcie ją przeczytać na głos, nie zaśmiewając się ani razu. Ja zaraz zrobię taką próbę. Zaczynamy. Witaj drogi! My name is Mr. Michael Asomba. Jestem dyrektorem Oddziału Międzynarodowego Banku Handlowego, ICB, Kumasi, Oddział Khana. Mam swoje informacje w trakcie moich poszukiwań w internecie. Jestem żonaty. Może Cię zainteresują, <śm> <śm> aby uz <śm> Aby usłyszeć, że jestem człowiekiem pokoju i nie chcę problem. Ale nie wiem, jak poczujesz się o tym, bo możesz mieć podwójny umysł. <głos> <głos> Ale ja ci mówię, że to prawdziwa okazja i nie będziesz żałować po wykonaniu tej transakcji ze mną. <głos> Mam tylko nadzieję, że możemy pomagać sobie nawzajem. Ale jeśli nie chcesz, to oferta firmy uprzejmie zapomnę i nie będę z tobą kontaktować. I pakowanie transakcji finansowej, która przyniesie korzyści zarówno nam, jako regionalnego kierownika międzynarodowego banku handlowego, to jest mój obowiązek, aby wysłać w sprawozdaniu finansowym do mojej sie siedziby w stolicy Akra, Ghana, na koniec każdego roku. Odkryłem mój oddział, w którym jestem dyrektor się 5 milionów 500 tysięcy dolarów 5 dolarów przecinek 500 milionów tysięcy, które moja siedziba nie jest świadomy tego i nigdy nie <śmiech> i nigdy nie będzie świadomy i od tego czasu to fundusz na to, co nazywamy konto przejściowe bez beneficjenta <śmiech> jeszcze jeden akapit jako, jako urzędnik w banku, że nie mogą być podłączone bezpośrednio do tego funduszu, więc poinformował mnie o kontaktowaniu się za nas do pracy. Tak, że można pomagać i otrzymywać z tego funduszu na konto bankowe nam udostępnić. Znaczy, ile trzeba będzie 35% całkowitej funduszu? Uwaga! Istnieją praktycznie żadnego ryzyka. Będzie to bank przelew. Wszystko, czego potrzebują od Ciebie, to stać roszczenia pierwotnego depozytariusza tego funduszu, która dokonała wpłaty z naszym oddział że moja siedziba może nakazać przeniesienie na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy. Jeśli przyjąć tę ofertę ze mną do pracy, będę wdzięczny bardzo. Jak tylko otrzymam odpowiedź, dam Ci szczegóły, w jaki sposób możemy osiągnąć go pomyślnie. Z poważaniem, Michel Assombat. nadzieję, że od teraz będziecie dokładnie przeszukiwać kosze w waszych mieszkaniach, w podwórkach, w ogródkach i będziecie wyszukiwać tam co smaczniejsze kąski i się nimi zajadać i delektować.